8476474000 Internet posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości. Wkłady własne powstrzymują pokolenie milenium. Zdaniem pokolenia milenium, czyli młodych dorosłych w wieku 20 do 35 lat wkłady własne stanowią dla nich największą przeszkodę w zakupie domu. Wynika tak z ostatniego badania, które ujawnia, że pokolenie milenium staje w obliczu tej przeszkody, a także wielu innych na drodze do posiadania domu. Zdaniem wielu analityków ci właśnie kupujący są kluczem do ożywienia rynku realnościowego w przyszłości. Jednak zgodnie z tym badaniem przeprowadzonym przez Carrington Mortgage Services, wkład własny stanowi przeszkodę numer jeden w zakupie domu. Ale zanim zaczniesz myśleć, że nabywcy się poddają, to musisz wiedzieć, że jest zupełnie inaczej. Z badania wynika również, że 55% osób z pokolenia milenium spodziewa się kupić dom w ciągu najbliższych dwóch lat. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wzywa rezerwę federalną do opóźnienia podwyżki stóp procentowych. Przewodnicząca rezerwy federalnej, pani Janet Yellen, powiedziała w zeszłym miesiącu, że spodziewa się podniesienia stóp procentowych jeszcze w tym roku. Informacja ta przyczyniła się do ogromnej ilości spekulacji na temat tego, kiedy te stopy procentowe pójdą w górę i kiedy przełoży się to na wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych. The New York Times donosi, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy, International Monetary Fund, namawia rezerwę federalną do wstrzymania się z tą podwyżką aż do początku przyszłego roku, uważając, że nie nastąpiło jeszcze wystarczające uzdrowienie amerykańskiej gospodarki. Brian Moyniham, prezent giganta finansowego Bank of America, wypowiedział się niedawno w Fax Business na temat tego, kiedy jego zdaniem stopy procentowe zaczną rosnąć. Od grudnia 2008 roku stopy procentowe są utrzymywane na poziomie bliskim zera, aby pomóc gospodarce dojść do siebie po wielkiej recesji. Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów odpowiada na obawy tyla i respa. Sektor nieruchomości, sektor finansowy i sektor rozliczeń domagają się okresu karencji w egzekwowaniu zmian dotyczących zamykania transakcji, które mają zacząć obowiązywać od 1 sierpnia. Zgodnie z nowymi przepisami pojawią się nowe formularze, nowe procedury i surowe kary dla każdego, kto narusza te przepisy. Jak donosi magazyn Realtor, grupa dwupartyjna, składająca się z blisko 300 członków kongresu, National Association Of Realtors, a także innych grup branżowych jest zdania, że okres karencji pomógłby wszystkim przyzwyczaić się do nowych przepisów bez obaw o kary. Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów, Consumer Financial Protection Bureau, które zleciło te zmiany, odpowiedziało mówiąc, że uczuli to firmy, które w dobrej wierze podejmują starania mające na celu przestrzeganie nowych przepisów i dokumentacji. Chris Palakran, urzędujący w 2015 roku prezes Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami, The National Association of Realtors, uznał oświadczenie biura jako pożądany pierwszy krok. To twój nowy dom? No. Szybka zmiana. Przez nich znalazłem ten dom. Potem raz, dwa załatwili wszystkie formalności i teraz...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 Pana, ja nie chcę zmieniać szkoły.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 Dobra firma, doświadczeni agenci. Dzwonisz dziś, bo jutro będzie drożej. 847-647-4000, 847-647-430, a w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Ta realtors, to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Niles, murowany trzy sypialniowy dom, jedna łazienka, pełny wykończony basement, garaż na dwa samochody, niski podatek od nieruchomości, blisko do szkół, sklepów i transportu miejskiego. Dom musi być natychmiast sprzedany. Wystarczy 6301 wpłaty, a rata miesięczna wyniesie jedynie 980 dolarów. Prospekt Heights, jednoakrowa działka budowlana, wszystkie media na miejscu, idealne miejsce na wybudowanie nowego domu. Nie przega tej szczególnej okazji. Cena jest wyjątkowo niska, więc dzwoń po szczegóły już dziś.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 Man Prospect, murowany dom parterowy o powierzchni 2100 kwadratowych, cztery sypialnie, dwie łazienki, pełny basement, garaż na dwa samochody. Cena wywoławcza 80 tysięcy poniżej wartości rynkowej. Przy wpłacie 8 dolarów rata miesięczna wyniesie tylko 1160.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 radiowego magazynu Posiadłość. Szukasz, szukasz i szukasz? Nie szukaj, wszystko masz pod jednym adresem www.posiadłość.com. Wiadomości z rynku nieruchomości. Pizza do końca życia zdobywa dom dla kupującego. Na konkurencyjnych rynkach nieruchomości kupujący zawsze poszukują sposobów, aby pokonać konkurencję. A co powiesz o tym? Darmowa pizza do końca życia. Jak donosi Reuters, Donna Di Nicola, właścicielka włoskiej restauracji Di Nicola w Portland w stanie Oregon, chciała pomóc swojemu synowi w zakupie domu. Ale jak mówi, trochę sobie zażartowała, kiedy powiedziała mu, że może dorzucić do oferty jedną pizzę miesięcznie do końca życia. Niby żart, tylko tyle, że oferta darmowej pizzy faktycznie trafiła do dokumentacji ofertowej. Oceniając otrzymane oferty, sprzedający pomyślał, że oferta Dony i tak była najlepsza, ale kiedy doszła do Dlatego jeszcze darmowa pizza, uznał, że to zabawne i z miejsca przyjął ofertę. Dona zamierza uszanować umowę i chętnie będzie co miesiąc dostarczać sprzedającemu jedną bezpłatną pizzę do końca życia. Najgorętsze rynki. Realtor.com donosi, że gorący rynek realnościowy robi się coraz gorętszy. Jak wynika z przeprowadzonej przez portal analizy 300 największych rynków USA, Denver w Colorado, pozostaje numerem 1 na rynku nieruchomości w całym kraju. Badanie oparto na obliczeniu podaży i popytu. W pierwszej dziesiątce dominowały rynki Kalifornii i Teksasu, ale na liście znalazły się również Boston, Detroit i Ann Arbor w stanie Michigan. To jest mój dom, a to jest mój tata. Dobrze mieć dach nad głową, a głowę na karku. Kup sobie dom i nie płać komuś, płać sam sobie 847-647-4000 lub wejdź na www.posiadłość.com Koniec części pierwszej Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość Zapraszamy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 Wskażemy Ci bezpieczną drogę do closingu. Zadzwoń teraz. 847 W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do closingu. Tom Dudziński 8476474000 8476474000 Posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors. to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Prospekt Heights, jednoakrowa działka budowlana. Wszystkie media na miejscu. Idealne miejsce na wybudowanie nowego domu. Nie przegap tej szczególnej okazji. Wyjątkowo niska cena, dzwoń po szczegóły już dziś.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 Strimut, sprzedaż sądowa, dwupoziomowy, czterosypialniowy dom z garażem na dwa samochody. Wyjątkowość tej oferty polega na tym, że dom ten posiada drugie mieszkanie dla bliskiej rodziny. Wystarczy 6 tysięcy pierwszej wpłaty, a rata miesięczna wyniesie 955 dolarów. Chicago, północno-zachodnia część miasta, boczna ulica, blisko skrzyżowania Edison i Oak Park, dwuapartamentowy budynek z pełnym basementem, duży garaż na trzy samochody. Przy wpłacie 9 tysięcy wkładu własnego, miesięczna rata spłaty pożyczki wyniesie 1400 dolarów. Mount Prospect, duży dwupiętrowy czterosypialniowy dom, dwie i pół łazienki, pełny wykończony basement, duża nowoczesna kuchnia, bezpośrednie wejście do garażu na dwa samochody. Działka o rozmiarze 60 na 120 stóp wystarczy 12 tysięcy pierwszej wpłaty, a rata miesięczna wyniesie 1850 dolarów.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 Poczuj wiosnę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 Klientka z miejscowości Wooddale pyta, jakie pożyczki na zakup domu są dostępne na dzisiejszym rynku? Odpowiedź. Istnieje kilka różnych opcji, które nie wymagają tak wysokiego wkładu własnego, jak można by się tego spodziewać. To jest trochę tak jak z wyborem płatków śniadaniowych. Albo idziesz olejką w supermarkecie z płatkami śniadaniowymi, albo jesteś skazany tylko na pudełka płatków które są dostępne w 7-Eleven, ponieważ wszystko zależy od tego, gdzie mieszkasz, jaką nieruchomość chcesz kupić i oczywiście od Twojej osobistej sytuacji finansowej. Najlepszym sposobem, aby przedrzeć się przez te opcje i wybrać najlepsze pudełko dla siebie jest rozmowa z doświadczonym brokerem pożyczkowym. Upewnij się, że bierzesz pod uwagę to, jak długo spodziewasz się mieszkać w danym domu. Wiele osób po prostu automatycznie zgadza się na 30-letni kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu. Tak naprawdę tracisz możliwość zmiany stopy procentowej, a to ważne czynnik wpływający na to, że będziesz się kwalifikować i ile będziesz płacić. Czasami lepiej zdecydować się na kredyt hipoteczny o krótszym okresie spłaty. Podczas naszej pierwszej rozmowy zadamy Ci kilka bardzo konkretnych pytań odnośnie Twojej sytuacji i planów na przyszłość, aby zrozumieć jak długo masz zamiar tam mieszkać i co dla Ciebie robi sens. Korzystamy ze wspaniałego narzędzia, jakim jest kalkulator do analizy porównawczej płacić czynsz, czy spłacać kredyt hipoteczny. Pozwala on początkującym nabywcom na sprawdzenie, ile lat zajęłoby wyrównanie się tego, co płaciliby z tytułu kredytu hipotecznego za swój dom, gdyby go kupili z tym, co płacą z tytułu czynszu. Kolejne pytanie pochodzi od słuchacza z Chicago. Cytuję. Jeśli kupujesz dom po raz pierwszy i nie masz 20% na wkład własny, czy jest jakiś sposób, aby uniknąć prywatnego ubezpieczenia hipotecznego? Odpowiedź. Prywatne ubezpieczenie hipoteczne ma zastosowanie, gdy konsument dysponuje wkładem mniejszym niż 20% wartości pożyczki. Historycznie rzecz ujmując, powodem tego jest fakt, że pożyczki o wkładzie własnym poniżej 20% mają wyższe wskaźniki niespłacalności. Zatem istnieje w ich przypadku ryzyko, które dosłownie musi być uwzględnione i które kończy się ubezpieczeniem, co z kolei oznacza dodanie kolejnego zobowiązania do Twoich płatności z tytułu kredytu hipotecznego. Jeśli wpłacasz niższy wkład, to w rzeczywistości oznacza to, że będziesz płacić więcej w ujęciu miesięcznym, a to z kolei będzie wpływać na Twoją kwalifikację. Pozwólcie, że przedstawię prosty scenariusz z punktu widzenia ekonomii. Załóżmy, że jesteś teraz gospodarstwem domowym o średnich dochodach krajowych i że kupujesz dom za średnią obecnie cenę wynoszącą około 205 tysięcy dolarów. Jeśli zaciągniesz 30-letni kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu z 20% wkładem własnym, to pochłonie on 26% Twojego dochodu. A zatem zakwalifikujesz się na kredyt, zakładając, że reszta Twojej historii jest dobra i że możesz sobie na to pozwolić, ponieważ mieścisz się poniżej progu 28%. Chodzi tu o stosunek Twoich płatności z tytułu opłat za dom do Twojego dochodu który jest dobrym wskaźnikiem dla przystępności cenowej i kwalifikacji hipotecznej. Ale jeśli możesz zapłacić tylko 3,5% wkładu własnego i wybrać opcję ubezpieczoną przez FHA dla niskich wkładów własnych, to ostatecznie wydasz 33% swojego dochodu na pokrycie kosztów ubezpieczenia i wyższego miesięcznego kosztu płatności. Wówczas nie będziesz się już kwalifikować na pożyczkę. Niższy wkład własny może oznaczać inny rodzaj domu, się więc sprawdź, czy możesz choćby tylko ze względu na ten, inny rodzaj domu zapłacić wyższy wkład własny. Zdaję sobie jednak sprawę, że nie dotyczy to wszystkich. Istnieje jednak wiele sposobów, aby uniknąć prywatnego ubezpieczenia hipotecznego. Możesz zdecydować się na pierwszą hipotekę, gdzie część zabezpieczenia będzie stanowić pierwszą pozycję zabezpieczenia, a możesz też zdecydować się na drugą hipotekę dla uniknięcia ubezpieczenia hipotecznego. Istnieje również ubezpieczenie kredytu hipotecznego pokrywane przez kredytodawcę, w którym to przypad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 847-647-4000 847-647-4000 posiadłość.com Wojna domowa od wielu wieków trwa Wojna na gęski Wojna na słowa To każdy z domu na wyrywki zna Co dzień Tyle co się robi róg Powody są śmieszne dość I niewarte nawet gry A cały dom trzęsie się I w posadach swoich żyw Wojna domowa od wielu wieków trwa Wojna na gesty, wojna na słowa To każdy z domu dobrze zna Wiadomości z rynku nieruchomości. Spadek wkładów własnych. Nowe programy o niższych wkładach własnych gigantów hipotecznych Fannie Mae i Freddie Mac mają duży wpływ na rynki nieruchomości w kraju. Nowy raport dotyczący wkładów własnych przygotowany przez Realty Track, stronę internetową zapewniającą dane na temat rynku realnościowego pokazuje, że w pierwszym kwartale 2015 roku średnia wysokość wkładu własnego spadła poniżej 15% ceny zakupu. Zdaniem Realty Track przepisy dotyczące niższych wkładów własnych wraz z niższymi składkami na ubezpieczenie kredytów hipotecznych przekładają się na większą liczbę początkujących nabywców na rynku. A jak co rusz powtarzają eksperci, ci kupujący dom po raz pierwszy stanowią istotną część zdrowego rynku nieruchomości. Kredyty hipoteczne łatwiejsze były do uzyskania w miesiącu maju. Z najnowszych danych Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych Mortgage Bankers Association wynika, że łatwiej było zakwalifikować się na kredyt hipoteczny w miesiącu maju. Wskaźnik dostępności kredytów hipotecznych, czyli Mortgage Credit Availability Index, pokazał stałe wzrosty zarówno dla kredytów tradycyjnych, kredytów hipotecznych udzielanych przez prywatne firmy, takie jak banki i unie kredytowe, jak i pożyczek zgodnych z przepisami rządowymi, confirming loans, kredytów hipotecznych na kwotę 417 tysięcy dolarów lub poniżej z wyjątkiem niektórych obszarów, o podwyższonych kosztach. Tom Shapiro, prezes i dyrektor generalny GTIS Partners, Globalnej firmy inwestycyjnej w zakresie nieruchomości powiedział Bloomberg News, że dostępność kredytów hipotecznych jest ważniejsza dla ożywienia rynku realnościowego niż same stopy procentowe. Dostępność dla tradycyjnych nabywców domów jest nadal jednym z najważniejszych czynników dla kontynuacji ożywienia rynku nieruchomości. Chcę kupić dom.